Witam wszystkich słuchaczy kombinatu w kolejnym filmowym odcinku i w kolejnej dyskusji na kombinacie, bo w dniu dzisiejszym razem z Mando omówimy dla was film Plan Ucieczki. Witam cię Mando. Witam cię Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Pomyślałem, że dobrze by było omówić to bynajmniej niekoniecznie wykopomne dzieło kinematografii światowej ze względu na to, że całkiem niedawno omawialiście serię Niezniszczalnych, a dla mnie to jest w sumie film troszeczkę niby z jednego worka, ale z drugiej strony dosyć mocno odstający i film, który ku mojemu zaskoczeniu w przeciwieństwie do Niezniszczalnych do kin nie trafił. A ja byłem w kinie. On był tylko chyba na limitowanych tych nocach filmowych, a Aha, no tak to do, patrz, do, no. do, do szerszej dystrybucji z tego co ja pamiętam on właśnie nie trafił. Tylko był chyba na tych nocy z niezniszczalnymi, jako właśnie ten czwarty film, jeżeli ja dobrze pamiętam. No, Ja nie potwierdzę, bo nie wiem jak było wcześniej, chociaż wydawało mi się, że widziałem plakaty w jakichś większych miastach, jak jeździłem. Z tego co mi się wydaje, to właśnie on chyba miał mieć dystrybucję, a w końcu się nie pojawił, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to rozumiem, że ty widziałeś w kinie właśnie pewnie na nocy niezniszczalnych ten film. Tak i niestety był jako czwarty i tradycyjnie już przespałem niby tam może z 5 minut, ale najistotniejszego elementu i na, na pobudkę dostałem spoilerami, także tradycyjnie po powrocie z kina musiałem i tak sobie ściągnąć i obejrzeć jeszcze raz z Pirata. Plan ucieczki to jest w ogóle też film o tyle nietypowy, że on chyba nie miał na dzień dobry amerykańskiej premiery, tylko gdzieś tam... Premiera była na Filipinach chyba, co gdzieś tam świadczy o tym, jak się jednak ta kariera już tych gwiazd zmieniła, a tym bardziej to zaskakujące, że tutaj mamy tak na pewno sprawę chyba pierwsze od lat takie prawdziwe starcie tytanów, czyli Sylwestra Stallone i Arnolda Schwanzenegera, bo gdzieś tam mimo wszystko, że oni w niezniszczalnych razem grają, to, to gdzieś tam... Przez tą konstrukcję taką trochę epizodyczną przez ten nawał postaci, to, to mam wrażenie, że oni się w tych filmach bardziej mijają, a tutaj no, mają w zasadzie cały czas antenowy niemalże dla siebie. Tak, no to, to jest pierwszy film taki, coś na co się czekało dekady, nie? że te dwie ikony po raz pierwszy wystąpiły razem właśnie w filmie równolegle razem jako dwie czołowe postaci w jednym filmie, a Niezniszczalni to jest podobna bajka, ale tak jak mówisz, to jest jednak coś zupełnie innego. Jak ci się podobało w ogóle właśnie to takie starcie ekranowe tytanów? No mówię starcie, chociaż oni akurat tutaj współpracują ze sobą i, no, i powiedz jak, jak, jak ci się to oglądało? Znaczy, ja jestem jednak trochę na nie. Mm, dlaczego? W skrócie jest to film o ucieczce z więzienia. No, Sylvester Stallone gra tutaj takiego mózgowca, który jest w stanie uciec z każdego więzienia najbardziej strzeżonego i, i najbardziej wymyślnego, jakie istnieje, i dostaje fuchę, że, że, że zamknął go w jakimś super tajnym yy, więzieniu, <śmiech> nikt nie będzie wiedział, gdzie on jest, nikt nie będzie mógł mu pomóc, no i trafia do tych takich skrzynek, które widzimy. Na plakacie do tych szklanych cel, i, no i kombinuję, jak stamtąd uciec. I, I dlaczego mi się to nie podobało? No. Kurczę, no. Po pierwsze, to było głupie. No, no, no, to, no, no to cała ocieczka, wiesz, moglibyśmy teraz, musiałbym pewnie w szczegóły mocne wejść, ale, ale to, to się kłupy to się tak naprawdę za dobrze nie trzyma. Po drugie, ja ogólnie bardzo lubię Sylwestra Stallone, ja naprawdę cenię go jako filmowca, jako aktora, jako scenarzystę, ale kurczę... Ten facet podnosił się już kilka razy, bo jego, jego kariera już przemijała i on wracał. Przemijała znów i wrócił znów z niezjeszczalnymi i wrócił z Przytupem, ale tak naprawdę w tym momencie jego Kupuję po całości w Niezniszczalnych. Ja go kupuję w Rocky Balboa. Ja go kupowałem w Johnny Rambo. Ja go kupię na pewno w, teraz w piątym Johnny Rambo. Myślę, że będzie tak samo dobry. Bardzo czekam na Creed, czyli ja bardziej czekam na mielenie chyba tych samych tematów, a nie na coś nowego. Nie wiem, na, jakieś, na, na takie nowe pomysły z nimi nie czekam. Szczególnie, że naprawdę no, krążę wokół tematu, ale chodzi mi o to, że jednak nie widzę stalonego w roli mózgowca, który spracowuje więzienia. Nie widzę filmu z tymi dwoma panami, gdzie oni nie naparzają się z częstotliwością yy, ogromną. Nie widzę. To, to dla mnie był film taki, wiesz, no... Nie na to czekałem. Połączenie tych dwóch aktorów to fakt, że ten film powstał dużo, dużo za późno. Gdyby, gdyby powstał 20 czy 30 lat temu pewnie wyglądałby zupełnie inaczej, ale po prostu nie na to czekałem. Nie widzę Sylwestra Stallone w roli mózgowca, który rozgryza najbardziej zaawansowane technicznie więzienia XXI wieku. Ja powiem Ci tak, że mi się ten film oglądało zadziwiająco dobrze, natomiast ja po pierwsze rozumiem te, te Twoje zastrzeżenia, po drugie mi się wydaje, że ten film ma jeden podstawowy problem, a mianowicie taki, że on w ogóle jakby bardzo mocno nie przystaje do, do współczesnej rzeczywistości. Ten film się ogląda poza tym, że oczywiście od strony technicznej no, jest zrobiony na, na naprawdę no, dobrym poziomie i, i, i absolutnie nie odstaje od współczesnej kinematografii, ale właśnie fakt pod kątem określonych rozwiązań, pewnych schematów, które tutaj zastosowano, nawet z takiej maniery aktorskiej poszczególnych postaci, gdzie, gdzie mamy, nie wiem, strażników więziennych, gdzie mamy szefa więzienia, gdzie mamy lekarza, to wiesz, to wszystko to są takie archetypy, ale takie archetypy, które by pewnie oglądało się dobrze w latach 80., czy bardzo dobrze, a w tej chwili. Tu, tu mówię, mi się to oglądało całkiem fajnie, tym bardziej, że na tle innych filmów z tymi panami, które w ostatnim czasie wyszły, nie wiem, na przykład z, zestalone film Kulą w łeb, nie wiem, czy widziałaś, albo um, z filmu ze Szwancenegerem z kolei Likwidator, to, to mam wrażenie, że to jednak jest ciut lepszy film o, o, od tych wymienionych, no ale to też jest właśnie trochę tak, że to bardziej pokazuje, że, że gdzieś ta ich kariera, mimo że ona nadal się rozwija, w jakimś tam stopniu, no to, to jest już jednak dosyć mocno przybrzmiała. I dlatego mówię, to, to jest film, który można sobie gdzieś tam obejrzeć, wiesz, do piwka w piątkowy wieczór, ale mówię, to w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że to jest kino na tyle nie dzisiejsze i na tyle oparte na takich starych schematach i, i, i takim klimacie, który, który mówię, no gdzieś tam był dawno temu, że po prostu no, to nie jest film, który gdzieś tam może się spodobać szerszej, szerszej widowni. No To jest właśnie bardziej też film skierowany mi się wydaje właśnie do, do fanów i gdzieś tam grający na nostalgii, że mamy właśnie tutaj te dwie ikony gdzieś tam kina akcji i kina sensacyjnego w jednym filmie, grających ramię w ramię. I tak jak mówisz, no pewnie gdyby to, gdybyśmy to dostali nawet w w, w tym samym schemacie i w, i, i w oparciu o te same rozwiązania fabularne 20 czy 30 lat temu, to, to pewnie wszyscy by walili do kin drzwiami i oknami. A tak mówię, film przeszedł bez specjalnego echa, mi się wydaje, i mimo, że całkiem nieźle zarobił na siebie, patrząc nawet chociażby pod niezniszczalnych, no to, to jakby nie przebił się wydaje mi się do, do szerszego obiegu i, i jakoś mnie to specjalnie właśnie nie dziwi. I w zasadzie podsumowaliśmy już cały film, no bo fabuła tutaj jest Prosta, przeokrutnie. Facet daje się zamknąć w więzieniu. Chodzi po tym więzieniu, patrzy, rozkminia, co się dzieje w koło, no i w końcu z tego więzienia ucieka. Koniec filmu. Plus tam jeden twist, którego już zdradzać nie będę. No i, i, i tak jak Jerry powiedział, to jest osadzony w latach jeszcze, w jakiejś, w jakiejś dawnej epoce. Naprawdę siedzimy w więzieniu najbardziej zaawansowanym, naj, najtrudniejszym, z którego nikt nigdy nie uciekł w więzieniu. W więzieniu w w więzieniu, wszystkich więzień i, i Sylwester Stoner żuje chleb i przykleja go do kamerki w izolatce, po czym pod wpływem ciepła w, w sprawia, że wypadają nity z podłogi. No nie, nie, nie. <laughs> znaczy ja wiem, że nie, nie powinniśmy tak rozpracowywać tego typu. Chociaż nie, no właśnie w zasadzie czemu nie? To właśnie tak działa cholera, że mamy stalona i mamy Schwarzeneggera, więc mamy się jarać i, i, i kompletnie nie czepiać się fabuły, bo mamy w końcu film, gdzie oni są obaj razem. no ja jednak czekałem na coś innego po filmie z tymi dwoma panami. Znaczy to wiesz, to, to wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co, to, to, co powiedziałeś. To, to był film opatrzony właśnie na to, że, że będziemy się tym jarać i że resztę kupimy. Zresztą to tak jak ja patrzę nawet na, wiesz, na te pozostałe elementy, gdzie za kamerą mamy Michaela Havstroma, który jest gościem, który mam wrażenie. Jest taki trochę przezroczysty jako reżyser, w tym sensie, że on, jak ja widziałem parę jego filmów, bo on przecież też na przykład zrobił Kingową ekranizację 408, zrobił, zrobił też Rytuał, taki całkiem niedawno horror, który gdzieś tam się przewijał z Antony Hopkinsem I ja mam wrażenie, że to jest gościu, który robi te filmy, tak poprawnie, ja bym powiedział. I, i, I tutaj też takie odniosłem wrażenie, że tak, tak wzięli człowieka właśnie, który gdzieś tam było wiadomo, że zapewni określoną jakość, ale gdzieś tam zrobił po prostu właśnie taki po, poprawny, dosyć przewidywalny film. I tutaj mówię, no trochę tego właśnie zabrakło, że gdzieś tam, żeby zrobić jakiś, jakiś fajniejszy, fajniejszy pomysł, gdzieś tam to współcześnić. Niestety, to jest przykład właśnie kina typowo opartego na sentymentach, z drugiej strony, no, no wiesz, no, ta kariera obu panów w ostatnich latach, no to jest tylko na tym zbudowana, umówmy się, bo... bo tak, ale bo, bo sentyment, też... mój sentyment do tych panów nie wygląda w taki sposób. Jeżeli oni chcą uciekać z więzienia, to niech uciechają w taki sposób, w jaki odbijali Wesley'ego Snipes'a na początku Niezniszczalnych 3. Ja wiem, że ja teraz szufladkuję mocno tych panów, ale sorry, oni mają po 60-70 lat i ja oczekuję, jeżeli... Ja ich kojarzę już w tym momencie tylko z takim kinem i... i, i, i, i niech będzie więcej strzałów, wybuchów i takich rzeczy. Ja wiem, oczekuję bardzo prostych rzeczy i, i może, może niesprawiedliwie podchodzę, bo jednak Stallone w swojej karierze zrobił dużo więcej, niż tylko się strzelał i, i niż tylko wysadzał, ale, ale w, w tym momencie od tych panów oczekuję tylko tego. No. Ja wiem, że mo, mogę teraz wyjść na takie o trochę Trochę buca, trochę... Nie, wiem. No. Nie, no wiesz, mi się wydaje, że u, ująłeś dokładnie sedno, sedno problemu z tym filmem, no bo no, niestety, umówmy się, że chyba nie do końca ktokolwiek był usatysfakcjonowany po tym filmie, bo mówię, to jest, to jest przykład na takie typowe kino produkcyjne, które gdzieś tam obejrzeć można bez jakiegoś większego bólu, ale no... To ucieknie ci zaraz po seansie, tak na dobrą sprawę, nic specjalnie godnego zapamiętania tutaj nie ma. A no tak jak mówisz, no panowie na ekranie są, ale to też jest właśnie trochę tak, że oni, oni głównie, głównie są na tym ekranie. I mówię, gdyby nie to, że ja ich ostatnio widziałem... W jednak trochę gorszym kinie mi się wydaje, chociażby tak od strony czysto realizacyjnej, to, to mówię, ja to nawet gdzieś tam jakoś łyknąłem, ale z drugiej strony właśnie po seansie, tak jak się dziwiłem przed seansem, że jednak, no kurczę, dziwne trochę, że, że chociażby mamy tych niezniszczalnych, po których gdzieś tam już po trójce wszyscy dosyć mocno jechali w szerokiej dystrybucji w Polsce i na świecie, a na przykład taki plan ucieczki, gdzie dwóch panów mamy na plakacie od razu, i, i, I wiesz, i cały film był przecież reklamowany, że to jest właśnie takie seans ramię w ramię, że to się nie przybija do kina, a tu chyba coś mi się wydaje, że, że ktoś gdzieś tam jednak ten film z dystrybutorów po prostu obejrzał zanim go kupił i, i, i ktoś przemyślał sprawę, że właśnie gdzieś to tak będzie działać właśnie jak mówisz, nie? że jak się okaże, że, że to jest po prostu takie trochę przegadane i, i dosyć chyba nietypowe jak, na, na, jak w w stosunku do oczekiwań, że tak powiem, po spojrzeniu na plakat kino, no to, to ludzie będą zawiedzeni i to będzie tak, że pójdzie pierwszy seans i reszta się już po prostu najzwyczajniej w świecie nie sprzeda. Znaczy u mnie też odrobinę może być skażenie innymi filmami, tak jak ty mówisz, że widziałeś po prostu, by, byłeś na bieżąco po słabszych filmach i trochę lepiej to oceniasz. Ja z kolei, wiesz, oglądałem to w maratonie po trzech częściach niezniszczalnych. To też mogło się trochę odbić. To już też, umówmy się, że to jest jednak zupełnie, zupełnie inny film. Też taki odwołujący się do właśnie do tych schematów lat 80., ale, ale no w zupełnie innym stylu. Taki bardziej jednak kameralny, no przy wybuchowości niezniszczalnych to ja wręcz, tak jak mi się podobało, że, że go wprowadzili właśnie na ten maraton, to, to tak po seansie planu ucieczki będąc, to, to powiem szczerze, że to wydaje mi się wręcz aż dziwny wybór, poza wiesz, stricte aktorskim, bo, bo ten film no nie przystaje do niezniszczalnych zupełnie. To, to naprawdę, to myślę, że to lepiej którykolwiek z tych takich bardziej prostszych filmów, któregoś z panów można by było dorzucić i by lepiej to pasowało po prostu niż akurat ten konkretny. No okej, okay. tak czy siak Mimo wszystko się nie rozpływam jakoś nad tym filmem. Obejrzałem, nie żałuję, że obejrzałem. Potem w domu obejrzałem drugi raz, tak jak powiedziałem, też nie żałuję, że obejrzałem, ale jakoś zachwycony nie jestem i, i, i wszystko. Dokładnie. Nie ma co się rozpływać. Powinno być krótko. Film nie zasługuje na godzinne podcasty. Z zobaczymy, co tam nam panowie w przyszłości pokażą. Tym bardziej, że w tym roku przecież wracają znowu w swoich ikonicznych rolach. Arnold zaraz będzie znowu Terminatorem. Stallone zaraz będzie znowu Rockim Balboą. Także no, zobaczymy, jak w, tych, w tym takim recyklingu już no entym, tych samych motywów, jak oni tam wypadną i czy to te filmy jeszcze jeszcze jakkolwiek będą oglądalne, czy gdzieś tam jednak to, że te ostatnie filmy no już nie są jakieś specjalnie zachwycające, czy to pokazuje, że już gdzieś tam ten zmierzch kariery obu panów jest. Ostateczny. Zdecydowanie bliżej. tak, Ostateczny i już po prostu się wkrótce nie podniosą po, po którejś tam kasowej porasce. To dzięki Ci bardzo, Mando, za nagranie. Dzięki słuchaczom. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej. Can you take me home?